Był sobie dziad i baba Bardzo starzy oboje Ona kaszląca słaba On skurczony we dwoje Mieli chatkę maleńką Tak starą jak oni Jedno miało okienko Jeden był wód do niej Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie, czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Józef Ignacy Kraszewski, dziad i baba. Człowiek zupełnie szczęśliwy, gdyby nie musiał biedować. Dziękuj Bogu choć za to, że głodować nie musimy. Tyle tego naszego majątku, że ledwo na liche żarcie wystarczy. Czasem oszczędzi się jakiś grosz. Ech. Tyle ci trzeba na bieliznę buty i kożuchy wydać Albo w karczmie przepić Czasem i przepić trzeba Żeby o ciężkiej biedzie zapomnieć Najgorsza zima Kiedy wszystko śnieg przesypie I nijak w polu czy gospodarstwie Groszy zarobić się nie da eee, Byłby człowiek szczęśliwy żeby nie ta bieda. Oj, dolosz ty nasza. Drugim idzie wszystko jak po maśle. A tu człowiek calusieńkie życie męczył się. Biedował, pocił, stękał I na starość nic nie uciułał. Dam ci klusków, co ze śniadania zostały. Tylko już nie narzekaj. Żeby to choć przechulał. Zostałaby pamięć, żeby zgrzeszył Pokutować by nie było żal A tu życie przewlekło się jak wóz po błocie I nie ma nic z niego Teraz tylko ból po kościach świdruje Sił już nie starczy Przyjdzie z głodu zemrzeć Oj, co prawda, to prawda jak się nie wiedzie, to się i nie powiedzie. Inni nie pracując z niczego. Z szczęściem się podorabiali. My nic. Ech, człek by już diabłu duszę dał. O, imię ojca i syna i Ducha Świętego. Żeby mu trochę lepiej na świecie było. Ano, byś nie plódł w złą godzinę w imię ojca i syna. <głosy> Bo do piekła, bieda do żywego. to prawda, że grosz by się jakiś stał, żeby chociaż żebrać nie było trzeba. Człowiek by i duszę dał. Co to? Co to? Co się dzieje? Ratuj. Ja to i mój męży taradają! Cicho, babo! I jakże cicho! Kiedy strach okropny nie wierzę! Kto tam? Podróżny. Zbłąkany i drogą zmęczony. Czego chcecie, panie? Gościny i ciepłego miejsca przy piecu. A wy? Skąd? Co za I Jechałem do Czarnego Stawu i koń mi w drodze padł. Nie macie konia? Ani konia, ani kobyły, ani kozy nawet. Daleko do Czarnego Stawu? Ani znam, ani wiem. Głodny jestem, a tu kluski tak pachną. Do gospody tam jeść dadzą i drogę pokażą. Niech odpocznę. Noga mnie, o, boli. O... Te? Tak I siadajcie w cieple koło pieca. Coś tu ubożuchno u was. Jak widzicie, my wyrobnicy prości. Nieszczęściło nam się. To i bieda szpiszczy. A dlaczego to tak? Albo ja wiem. E, pewien jestem, że na coś lepszego w życiu zasługujecie. E, już to i prawda, łaskawy panie. My to właśnie o tym gadali. Oj, dola, dola. A bywało... Że i stary w gospodzie przepił i przechulał. <gry> Jakby ty była lepsza. <gry> Jaki ty był, taka ja być musiała. Hulało się, to się i przechulało. Przechulało. A na starość nic nie zostało. <gry> nic, ani na owinięcie palca. Tak. <gry> I Co? Co? Gdybym tak wam. co nam. No... A tak, gdybym. gdyby parę tysiączków. złota? Parę tysiączków w złocie. Oj. Tysiączki? A co byście z nimi zrobili? Co tam i gadać? Oj. Co? A pan i plecie głupstwa. O, bardzo mi już pilno do czarnego stawu śpieszę. Gdybyście mnie tylko na drogę wyprowadzili, to bym już sobie poradził. E, gdzie tam chodzić, ciemno i zawierucha a, Wiecie, litość mam nad wami. Ja dam wam parę tysięcy czerwońcami. Oj. A, Albo czystym złotem. Nie, żarty. Nie żarty. Kładę je... O, o, o, o. na stole. Wszelki duch Pana Boga. P Prawdziwe... złoto. Nie chodź, nie chodź. W drodze łeb ci ukręci. Nie ukręcę. Sam on sobie kark skręci, jak rozum umieć nie będzie. Diabeł, diabeł, jak żywo? Ja duszy swej nie sprzedam. A, a po diabła twu, po co mi twoja dusza, głupcze? To smrodi, i ja jej nie potrzebuję. Mam litość nad wami. Diabeł, diabeł, ani chybi. No, masz tu dwa tysiące czystym... Złotem i prowadź mnie na drogę. O. Jeden, e, jeden. E. Złotem. Ja jak się. Jak się świecą. A, a ten liczy liczy. Co chcesz? Dwa tysiące. Jest co liczyć. O, strach brać. Ciaki tam strach! A wziąć by się chciało. Wyraźnie powiedział. Duszy nie chcę. Zgarniaj, stary! Zgarniaj! zgarnij, Fustę! Fustę! No! Dzień się wola Boża! A pamiętaj, że na drogę masz mnie wyprowadzić. Pieniądze tylko w komorze schowam. Czapkę i kij wezmę i poprowadzę. Dzień, wola Boża, poprowadzę. Sen Bóg wiara. Ale tukat Wielki. A ciężki. Ugryźć. Trzeba by sprawdzić, gdzie ten stary dukaty schował. Tak. Ach, tu nie ma. A tu? Ach, tu też nie ma. I tu nie ma. A gdzież dziadisko schowało? Zobaczyć by trzeba, czy wszystkie one takie same. E Głóczywo zapale? Nie ma, nie ma nigdzie nic. O, to bestia, dziadzistko obrzydłe, starzyzna jednak no i ten. Dało się, żeby ja nie ukradła. Gdzie on to włożył? A, już ja mu głowę zmyję, gdy wróci. Już mnie on popamięta. Kadzina podła. O, to co? Zdawało mi się. I co tu robić z taką górą złota? Stary, to zaraz do gospody poleci i pić będzie. Nie czekanie. To Toć nie jego pieniądze, ale nasze. Połowę oddać musi po sprawiedliwości. Ach, gdyby człowiek młody był, to by się bawił, hulał. Ale teraz, kiedy starość i umierać pora, Ach, mniej staremu mojemu, bliżej do grobu niż do hulanki. Ech, gdyby tak jeszcze można młodym być, Choć jeden raz, tylko smutno im było. Te umierać musieli, że się kiedyś mogiło długie życie rozdzieli i modlili się szczerze. Aby Bożym rozkazem, kiedyś śmierć ich zabierze, brała o oboje razem. Razem to być nie może, ktoś choćby ile z na. Nie ty, nie Boże, tyle tylko nie ona. W przód umrę, moła baba, jestem starsza od ciebie. Co chwila bardziej słaba, zapłaczesz na pogrzebie. Ja w przód, moja miła, ja kaszlę bez ustanu. Ci zimna mnie mogiła, przykryje lada rano. Mnie w cud, mnie kochanie, mnie mówię, dość już tego dla ciebie płac stanie, a tobie nic dlaczego? I tak tak, i dalej, i jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, w chcieli porzucić. A gdzie żeś to pieniądze wetknął? Jeść! Co mamy sobie żałować? Zamiast żonie dać, to ślichowie gdzie wściubił. Kluski twoja rzecz, a pieniądze moja. To Toć nasze, nie twoje. Nasze! Rozumiesz? Nieprawda! Tobie dał jednego dukata, to ci nie odbieram. A co moje, to moje, tego nie powąchasz! A, to tak? A no tak, a jakże inaczej? Jak to tak? To ja chałupę podpalę. Niech ją i pieniądze i ciebie licho porwie. A, a ciebie ten czarny wiez, co go po nocy prowadził? Schowałeś pieniądze w komorze? Nie chcesz się podzielić? Spalę, spalę, wszystko spalę! Jaka bo ty głupia! Pal chate, spal się sama, a mnie co do tego, Wcale o to nie dbam. Tyle lat my razem żyli, tyle chleba i soli razem zjedli, a ty, taki niewdzięczny, w chorobie cię pielęgnowała, głowę leczyła, gdy w karczmie pijanemu rozbili, a ty? Co? O, cicho, nie becz. Że bez grosza duszy tyle lat. W zgodzie i szczęściu żyliśmy. A teraz, kiedy mamy bogactwa, kłócimy się i pozabijać jedno i drugie siebie chcemy. Chociaż do śmierci nam bliżej niż do życia. Daj no, kluski. Już ci, ja pieniędzy nie połknę. Pogodzimy się. Masz. jedz. Ja nie głodna. Z tej zgryzoty wcale jeść nie mogę. A czego się martwisz, głupia? Oj, no bo co to będzie, jak się we wsi dowiedzą, że my tyle pieniędzy? że my bogaci... A i co ma być? My bogaci jak pany to i nic nam nie zrobią. Jak pany żyć będziemy. O, uchowaj Boże! Nikomu w świecie powiedzieć nie wolno, że mamy takie bogactwo. Pieniądze schować i biedować. Jak dawniej. Bo ja głupi... Ani słowa nikomu napadną... Okradną, znów będziemy biedni. Albo ja głupi, żeby komu mówić, Oni parę z gęby. Stary ty, mój przyjaciel, pasi mucho, a może jedyny? No, no, tak ci w wielkim sekrecie powiem, że człowiek... Bogaty... Siedzę pewnej nocy z babą moją w chałupie, a tu wchodzi jakiś obcy podróżny i na drogę się każe prowadzić, a złote dukaty obiecuję. O, takie... prawdziwe! Możesz zębem spróbować. Duchowa, serdeczna, istateczna, moja ty jedyna Jakbyś ty mi się zakleła na duszę, na zbawienie Że nikomu nie powiecie To ja by wam coś osobliwego zwierzyła Czy ty mnie nie znasz? Czy ty nie wiesz, że ja umiem język trzymać za zębami? Klinę się na wszystkie świętości. Przyszedł jednego wieczoru podróżny. Możny i dziwny. Znają chamy pana. Czapki z głów zdejmują, kłaniają się nisko. Dzień dobry! Szanowny panie Taradaju, powiadają, jak zdrowie jego mościa, pytają. Dobrze być panem, nie ma co. O, a w biedzie jak żylim, taki żyjemy. Krowę by kupić. Głupiaś, gruntu by trzeba. Kozy i prosię. Nie dam konia i wozu, to mi potrzebne. Ej, cóż nam z tych wielkich pieniędzy, no co z wielkiego majątku? Strach tylko i zgryzota Na cóż nam się on zdał? Na czarną godzinę Czarniejsza niż dziś być już nie może E, co ty głupia babo wiesz o, Żeby nie ten stary dziad Co mi życie zmarnował Żebym takie pieniądze miała A ja przecież piętnaście lat od niego młodsza Jeszcze za młodego bym wyszła za mąż Jak należy świata i radości popróbowała to prawda, nie najmłodszy już jestem, ale bogaty. Jeszcze bym młodą żonkę wziął i gospodarstwo kupił. O, a bodaj mnie pokręciło, gdym za mąż wychodziła. A bodaj mi rozum odebrało, gdym się z tą starą żenił. Mm, wszystko przez pieniądze i twoją chciwość. Cicho, głupia. Pieniądze wezmę... Do studni rzucę, niech przepadnę. Co masz głupie rzucać do studni? Szkoda bogactwa marnować. Szczęście, kiedy człowiek nie ma co z groszem zrobić. A ja wiem. Kupujmy, jedzmy i pijmy. Hulajmy, ile wlezie. To się pieniędzy szybko pozbędziemy. Ranki Na stare lata ci się zachciewa? Idę do komory po dukaty. Schowała. Psia krew jedna! O czadział, stary! Gdzie schowała pieniądze, co? Leżą w skrzyni, jakie położyłeś! Nie ma! Chodź zobacz! Nie ma? Popatrz! patrz! W skrzyni! To tylko... kupka kamieni została! Kamienie! Diabelskie to sztuczki! Tacy bogaci! Oh, tacy bogaci byli! Teraz już nic, tylko kładź się i na śmierć czekaj. Op. Na śmierć? Mm. O, Panie Boże, uchowaj i ratuj nasze dusze zabłąkane. Mm. Aż do drzwi Otwórzcie, proszę posłuszna na waszej boli. Śmierć jestem skąd przynoszę Idź, babo, drzwi otworzyć Oto idź, sam ja słaba Ja pójdę się położyć Odpowiedziała baba i śmierć na złocie stoi I czeka tam nieboga Gdzie otwórz z łaski swojej Ty otwórz moja droga Baba za z cicha Kryjówki sobie szuka Dziad pod się wpycha A śmierć stoi i puka Nie by lat dwieście Pod drzwiami tam stała Lecz znudzona nareszcie, pominem bleść Musia.